Jest to krótko mówiący grobowiec. Jest to pochowany około 24 tysiące istnień ludzkich. Są to ofiary tak zwanej pandemii, jakieś cholery, dżumy oraz to jest ofiary wojen, które tutaj odbywały się na tym terenie. Między innymi wojna trzydziestoletnia, co bardzo wątpią w to, że jeszcze się zachowały kości ale generalnie wojna, wojny siedmioletnie. Inicjatorem budowniczym, pomysłodawcą był miejscowy ksiądz, nazywał się Wacław Tomaszek. Nazwisko czeskie, ale miał obywatelstwo niemieckie. Mówi się, że nim tutaj przyszedł na parafię, bo tu dosyć długo był, ponad 20 lat, to, i słuchajcie, widział podobny sposób pochówku w rzymskich katakumbach. No i tak jak to historia mówi, przypadek sprawił, że tutaj w okolicach psy wygrzebały coś w ziemi. Ksiądz się tym zainteresował i okazało się, że to były kości ludzkie. No to ksiądz właśnie jakby kazał tym swoim ludziom, żeby zaczęli tam kopać. I jak zaczęli kopać, okazało się, że tam są bardzo dużo jest tych właśnie szczątek ludzkich. No i ksiądz pomyślał o tych właśnie ludziach, którzy go gdzieś tam były po polach, nawet tutaj bo w kaplicy cmentarnej, żeby zrobić im taki godny pochówek i przypomnieć ludzkości o przemijaniu. Bo wiadomo, każdy prędzej czy później. Będzie już po tej drugiej stronie życia. No i tutaj słuchajcie, tą kaplicę zbudowano, poświęcono, to był rok 1776 i zaczęto zwozić tutaj te wszystkie kości na plac kościelny. Segregowano, dezynfekowano włókien i zaczęto układać. Tutaj w tej kaplicy, co widzicie, mamy 3000 czasów. To jest 3000 które ponad 8 lat to trwało, zanim to wszystko tutaj zrobiono. Są to czaszki ludzi, no, czasami bardzo młodych, bo widać, że niektórzy mają zęby, ludzi, którzy byli po chorobach. Panowie, panowie odsuńcie tam. Ostatnie na Was to się będzie nieszczęście. Byli też to młodzi ludzie. Chcę wam powiedzieć, że byli też i to młodzi żołnierze którzy nawet mieli uzębienie, przednich nie mieli uzębień, ponieważ no, używano do rozrywania ładunków i ładowania przez lupę tego propu. No i pozostałe 21 tysięcy, które też zbierano ponad ileś tam lat, już nie pamiętam ile, w każdym razie jest to złożone pod nami tutaj w krypcie. Tu pod nami w krypcie jest ponad 21 tysięcy istnień ludzkich. Te czaszki, tutaj już są, coraz ich jest mniej, ponieważ zamieniają się w prąd. Słuchajcie, kochani, tutaj na ołtarzu <coughs> zgromadzono takie przykładowe kości. Proponuję później tutaj sobie to zobaczyć, jak one wyglądają. Wiemy, jaka to jest kość? Udowa. I mówi się, że gdyby tak zrobić pomiary, to prawdopodobnie ten, ten, ten człowiek, który tutaj gdzieś spoczywa, miał około dwóch metrów wzrostu. Znaczy był dosyć wysoki mężczyzną. Mówi się, że mógł być to też żołnierz Jakiś Szwecy Następna kość też jest Udowa Z tym, że o wiele mniejsza, ale z takimi otworami, znaczy z jednym otworem Na wylot, yy, większy i mniejszy Co niektórzy mówią, że to jest Przestrzelona kość Z jakiegoś, jakiegoś karabinu czy pistoletu Nie wiem, drudzy mówią, że to jest Jakaś choroba, która w ten sposób zaatakowała tą kość i w ten sposób Na wylot ją przedziurabiła. No i jak ja zwykle z młodzieżą pytał się, czy ktoś z Was kiedyś miał złamaną rękę, miał złamaną, czy nogę. No, no i proszę. A ten człowiek to jest też kość udowa, po złamaniu takim przejścia. W ten sposób mu się zrosło no i ten biedaczek do końca swojego życia był tak właśnie był miał krótszą nogę, o, właśnie tyle, ile te się. Kość Słuchajcie, tutaj na ołtarzu, ja na razie omówię, później tak, takim kołem będziemy mogli tak przejść i do wyjścia, żebyście mogli zobaczyć. Jest czaszka głównego pomocnika księdza Tomaszka, czaszka Grabarza Langnera, zaznaczona białym krzyżem. Tutaj właśnie on spoczywa. Dwie następne czaszki to jest małżeństwo, sołtys sołtysowa, martyniec martynicowa. Sołtys został, zginął może być rozstrzelany został, bo ma rozczaskaną z przodu czaszkę, a jego żona zginęła od uderzenia bagnetem, po prostu przebito jej, mu, jej głowę. Mówi się, taka była historia. Sołtys za pieniądze wskazał przejście wojskom austriackim, które tutaj się znalazły, a to były wojska obce na tym terenie. Dowiedział się o tym komendant pruski i za to, że to zrobił, wydał jego wyrok śmierci za zdradę. Przez rozstrzelanie kobieta ponoć jak się dowiedziała, że jej męża rozstrzelają poszła do komendanta, władała, prosiła, ponoć komendant był nie no i tą kobietę biedną też zabił, znaczy może on jednak tak, tylko zabił kobietę i przebił głowę magnety. Słuchajcie, dwie następne czaszki to są czaszki Azjatów, nawet patrzę się, że ta czaszka coś... Tatara, nie widać takiej tej czyli dosunięte, ale charakterystyczna, dosunięta żuchwa. Oczodoły inne, druga to jest czaszka mongoła z, z doła innej. A już takie czarne są, no to wiadomo, to jest, po prostu one nie są konserwowane, one od rąk ludzkich. No i przedostatnia czaszka z prawej strony jest to czaszka po chorobie wenerycznej, zwanej syfilis. Choroba, która przynosi się drogą płciową. I takie buzy, jak tu widać, to już ostatni stadium jest. To już jest, to już jest no, no, można powiedzieć, taka już koniec życia tej osoby. No i mamy ostatnią z prawej strony czaszkę, tak zwany przekrój czaszki. Ewentualnie możemy to zobaczyć, ile nasi panowie to mają mózgu. Prawda? No, tak. Misza, spokój, może dotarło do mnie że nie dotyka się i tak dalej. Ale tutaj można zobaczyć, gdzie tego organu mózgu się znajduje. Ja tylko powiem tyle, że ponoć męski mózg jest większy. Janusz to Nie ma związku do żadnego z ilorazem inteligencji. ale Mamy większy mózg i nie ma o czym bez Teraz kochani moi, musimy przejść do tego, do tego naszego, naszego innego świata, który nas czeka. Po prawej waszej stronie mamy taką kapliczkę. Yy, widzimy tam anioła yy, Rafała, który robi na Zmartwychwstanie. Jest to napisane powstańcie z martwych w języku łacińskim i w języku czeskim jest to napisane. A po drugiej stronie mamy drugiego anioła, czy właściwie archanioła Michała który mówi, pójdźmy na sąd. No Każdy z nas później będzie odpowiadał za swoje życie, jak przeżył, czy dobrze, czy źle. No i taka obrazowa, typowa obrazek waga, gdzie będą ważone nasze dobre i nasze złe uczynki. Także bardzo proszę zastanówcie się, jak w życiu postępować, żeby dostać się na przykład do nieba. Panie moi Tutaj, w tej kaplicy, odprawia się święte za dusze zmarłych z o północy z 14 na 15 sierpnia z okazji święta Maksymiliana Kolpek i święta Maryjnego. I co jeszcze mogę powiedzieć, eee, takiej kaplicy, znaczy takiej ilości w kości w Polsce już więcej nie ma, jest to jedyne miejsce jedynie po stronie czeskiej, w Melniku jest 10 tysięcy i w Kutnej Chorze, to jak, jeździ, jak się jeździ do Pragi to jest przed Pragą jest taka miejscowość Kutna Chora a Kutna Chora no, no to, to jest miejscowość, gdzie wydobywano srebro i w XV wieku była tam najgłębsza kopalnia srebra na świecie szyb sięgał aż 500 metrów w głąb ziemi i tam jest, słuchajcie 40 tysięcy, ale te kości tam wykorzystano inaczej. To znaczy zrobiono monstrancje, napisy, żerandole, a nawet cały szkielet człowieka tam jest. A najwięcej złożonych szczątków ludzkich, takich właśnie kości piszczelowych i czaszek spotkacie w paryskich katakumbach. Prawie milion jest. Na internecie możecie zobaczyć. Siostro o tyle, więcej nic nie powiem i uwaga kochani, można tak przejść, sobie tutaj na ołtarzu. i jak będzie, siostra nam uchyli tam klapę, będziemy zaglądać na pozostałe. uważajcie, żeby wam coś nie wypadły, jakieś telefony, bo jeżeli tak, to zostanie na wieki i wieków, amen. Kochani, jak będziemy wychodzić, kierujemy się do parki, bo już by leciało jednostrę. Tak Dobra i, i, i, ten, i jak zobaczycie to będzie